— Uwaga! — zawołano z zewnątrz. Było jednak za późno. Biedna francuska pobiegła do przydziału. Pobiegł za nią mąż czerwony z wściekłości i oburzenia. — Brudne świnie! Brudne świnie! — brzeszczał, wygrażając pięściami. — Oddałem mój cały flakon wody kolońskiej. — Ależ to anarchia! — brzeszczał dalej Francuz. — Brudne świnie! Biedny kraj! Skorzystałem z pierwszej możliwości, aby znowuż pojechać do Helsingforsu. Finlandia była spokojna. Wyczekiwano cierpliwie mających nastąpić zmian i obiecywanej przez rząd tymczasowy niezależności Finlandii. Pociągi kursowały normalnie, banki i magazyny były otwarte. Zatrzymałem się jak zwykle w hotelu Societas Huset. W czasie śniadania zauważyłem siedzących nieopodal dwojga starszych państwa. Pani musiała być kiedyś przedziwnej piękności. Pan kilka razy włożył w oko monoklo i bacznie mi się przyglądał. W pewnej chwili powstał ze swojego miejsca i podszedł do mojego stolika. — Zdaje się, że mam przyjemność znać pana — powiedział. — Dawne to czasy. — Pamięta pan Berlin? Byłem wówczas radcą rosyjskiej ambasady. Jestem pan knorring. Naturalnie, odrzekłem, przypominając sobie teraz jego osobę. Dobre to były czasy. Pamiętam pański piękny zaprzęg i czurkę kasztanów, trakenów zaprzężoną do wysokiego breku. Pan tak mistrzowsko powoził nią po alejach Tiergartenu. Moje wspomnienie zrobiło mu widoczną przyjemność. Pozwoli panu, że go przedstawię mojej żonie. Przyjechaliśmy z Petersburga jeszcze przed rozruchami. Podobno jest tam teraz nie do wytrzymania. Pani von Knorring z domu księżniczka Biasziemska okazała się przemiłą, dowcipną i rozumną osobą. Zasiedziałem się z nimi długo rozmawiając o dawnych czasach i wspólnych znajomych. Zazdrościłem baronowi takiej żony. Mnie czekała wizyta w lecznicy i spotkanie z Julią, którego jak zawsze bardzo się bałem. Knorringowie dowiedzieli się ode mnie o aresztowaniu Timiria Zjewa. Opowiedziałem im o ostatnich wypadkach w Petersburgu, o mordowaniu oficerów, o aresztowaniu wszystkich wyższych urzędników. Baronowa z przerażeniem słuchała moich opowieści. — Czy pan wierzy? — — Że obecny przewrót może przynieść Rosji coś dobrego? — spytał von Knorling. — Sądzę, że przyniesie większą i stokroć straszniejszą niewolę i terror, o jakim nie mieliśmy pojęcia — rzekłem, przypominając sobie słowa ekscelencji Timir-Jazewa wypowiedziane w Berlinie. Te parę tygodni wykazały, że dla Rosji największym wrogiem jest demokracja podobnego zdania był naczelny lekarz kliniki Juli. Czekamy jak zbawienia niepodległości, rzekł. Rządy carskie były dla nas ciężkie, ale w każdym razie były to jakieś rządy. Zależeć jednak od tłumu rosyjskiego to rzecz potworna. Widział pan te okazy niekrwawej rewolucji? Nie ma nic gorszego niż rozwydżony niewolnik. Mam nadzieję, że już prędko pozbędziemy się tego plugastwa. Moja poranna wizyta w lecznicy nie przyniosła mi nic dobrego, tylko jeszcze jeden gorzki zawód. Stan chorej się nie polepszał. Wyszedłem na miasto pełen ciężkich, prześladujących mnie jak zmora myśli. Na ulicach także tutaj pełno było rosyjskiego żołdactwa. Zachowywali się jednak inaczej niż w Petersburgu. Widocznie nie czuli się u siebie w domu. W parku jakiś wysoki rosyjski marynarz przemawiał do nielicznej grupy słuchaczy. Jego mowa była jednym z tekiem głupstw, świadczących o kompletnej bezgramotności mówcy. Finowie kiwali pobłażliwie głowami i wskazywali na czoło. — I durakże ty! — Odezwał się jeden z nich flegmatycznie. Idli, adkuda priszu. Nam waszej nie nienóżno. My was wszech arjestujem, zawołał w odpowiedzi mówca. Paprobuj, odezwał się Fin, zbliżając się do niego. Rosyjski maryna szybko znalazł się na ziemi skopanej fińskimi nogami. Byłem bardzo przybity wizytą u Julii. Ciężko było mi w tym nastroju wracać do ponurego Petersburga. Postanowiłem więc zatrzymać się choć na jeden dzień w drogim pensjonacie Kuokala. Wiedziałem, że przebywa tam Lagerkrantz, mój szwedzki wspólnik w transakcjach zapałczanych. Czas był wiosenny. Śniegi trzymały się jednak jeszcze gdzie niegdzie. Obydwa więc spędziliśmy dzień na nartach. W czasie kolacji Lagerkrantz Skazał mi parę siedzącą przy sąsiednim stoliku. Pan był ubrany w szarą kurtkę kroju półwojskowego, zapinaną pod szyję. Miał twarz ogoloną, ściągłą. Jego czarne oczy biegały niespokojnie. Pani ubrana tak, jak się zwykły ubierać kursiski kursów biesturzewskich. Twarz była zbyt pospolita, aby coś o niej można było powiedzieć. Na tle spokojnej i przyzwoicie ubranej publiczności parata raziła swoim rewolucyjno-demokratycznym ubiorem i zachowaniem, jak to mówią, za prosto, bez żadnych burżuazyjnych przesądów. Widać jednak było, że sami czują się dobrze w tym luksusowym pensjonacie. — Wie pan, kto są ci państwo? — spytał Lagerkrantz. — Tokiareńscy. — Przyjechali tu na parę dni odpoczynku po dobrze wykonanej pracy — dodał z ironią. — Na zajucz rano obudziło mnie słońce. Otworzyłem okno i wyjrzałem. Był słoneczny poranek. W powietrzu czuć było już tę osobliwą wilgoć przedwiośnia. Poczułem zapach końskiego nawozu. Okna moje wychodziły na ogród, gdzie właśnie zakładano inspektat. Mój Boże, jakże zacząłem zazdrościć temu ogrodnikowi, ilebym dał, aby znaleźć się na jego miejscu, mieć jego spokój i pewność dnia jutrzejszego. Stanęło mi w pamięci dzieciństwo i młodość i późniejsze lata spędzone na roli i w ogrodach, wszystko związane z tą radosną, przedwiosenną czynnością zakładania pierwszych inspektów. Wdychałem ten zapach końskiego nawozu zmieszanego z powietrzem wiosennym i tak nie chciałem wyjeżdżać z Finlandii. Dnia następnego znalazłem się jednak znowuż w Petersburgu, na zatłoczonym dworcu fińskim. Po czystej i spokojnej Finlandii otoczyła mnie na wstępie hamska, cukrąca krwią i brudem atmosfera rewolucji. 33. Z dworca udałem się prosto do biura. Nie było już wart przed kolumną upiększającą plac dworcowy, gdzie zwykle straż trzymali starzy, wojskowi emeryci, ubrani w historyczne bermyce pułku dworskich grenadierów. Przy samym pałacem zimowym straż trzymali uzbrojeni marynarze. — Wie pan, kto teraz rezyduje w pałacu zimowym? Rzekła do mnie ze zgorszeniem panna Arapow, nasza sekretarka, przywieźli z Syberii jakąś babę. Podobno była kiedyś zesłana tam za różne rewolucyjne wyczyny. Nazwali ją babuszką ruskoj rewolucji i ulokowali ją w pałacu zimowym w cesarskim apartamencie. Teraz tam chodzą do niej z pokłonieniem. W opisanym epizodzie mowa zapewne o Jekatierynie Breszko-Breszkowskiej, zwanej istotnie babuszką ruskoj rewolucji, współzałożycielce partii Eserowców, która w 1907 roku została aresztowana i zesłana na Syberię. W 1917 roku powróciła do Petersburga jako legendarna rewolucjonistka. Po ostatecznym przejęciu władzy przez bolszewików emigrowała w 1919 roku. W końcu marca rząd tymczasowy zadeklarował całkowitą niezależność Polski jako państwa suwerennego i niezależność Finlandii w ramach Federacji Narodów dawnego państwa rosyjskiego oraz autonomię Estonii. O Łotwie i Litwie nie było na razie mowy. Przy Sztawie Generalnym utworzono specjalną komisję dotyczącą polskich formacji wojskowych. Komisja po formilowaniu polskich wojskowych czas jej. Na czele komisji stanął generał Aleksander Osiński, człowiek nad wyraz zacny i prawy, którego poznałem już przedtem w domu mojego ojca. Będąc przydzielony do sztabu generalnego, w którym nastąpiły różne poważne zmiany, nie poczuwałem się do żadnych moralnych obowiązków względem nowego ustroju. Przysięgałem jako oficer carski, carat się skończył, byłem więc oswobodzony od wiążącej mnie przysięgi. Przedstawiłem więc generałowi Osińskiemu moją sprawę i prosiłem, aby wyraził zgodę na przydzielenie mnie do tej komisji. Miałbym pretekst do bywania w sztawie generalnym, już jako polski oficer. Generał chętnie się na to zgodził i wyznaczył mnie na swojego adiutanta, zezwalając jednocześnie, abym czasowo nosił mundur angielski. Z papierami generała, żądającymi mojego przeniesienia, udałem się do sztabu generalnego ubrany w rosyjski mundur gwardyjski. Dostałem się szczęśliwie, niemolestowane po drodze, bo szał z epoletów jak na razie przeminął. W sztabie panował wielki chaos i dopiero po dłuższym chodzeniu trafiłem we właściwe miejsce. Z trudem odszukano moje nazwisko My o was całkiem zapomnieli Rzekł jakiś pułkownik, po czym dodał Panowie Polacy z taką lekkomyślnością przenoszą się do polskich formacji Zobaczycie, jak prędko będziecie żałować I prosić, aby was na nowo do nas przyjęto Ale wtedy nie będzie to już łatwe Wzruszyłem ramionami A czy nie szkoda panu? — marudził dalej. — Porzucić w takiej ciężkiej chwili ten piękny pułk, który miał pan zaszczyt służyć? — Panie pułkowniku, ja przysięgałem cesarzowi, a nie sobietowi sołdackich deputatów. — Odparowałem niegrzecznie. — Co kto lubi, ale ja chamom wysługiwać nie myślę. — Powiedziałem to dość głośno. Słyszałem głosy oburzenia. Dostałem wreszcie papier przenoszący mnie do Komisji Polskich Formacji i pożegnawszy sztywno pułkownika wyszedłem ze sztabu na ulicę. Po raz ostatni w mundurze, rosyjskim, w mundurze oficera gwardii carskiej udałem się na obiad do restauracji Subat. W restauracji spotkałem jednego z polskich posłów do Dumy, który znając moje powiązania z ambasadą brytyjską zasugerował, bym wziął na siebie rolę tłumacza przy rozmowie nowo mianowanego komisarza do spraw polskich z ambasadorem angielskim. Z ramienia rządu tymczasowego komisarzem do spraw polskich został wyznaczony pan Aleksander Lednicki, poseł do Dumy ze stronnictwa Kadetów, znany adwokat moskiewski. Pan Lednicki rezydował w przeznaczonym mu apartamencie w zachodnim skrzydle Pałacu Zimowego. W charakterze komisarza dla spraw polskich, a więc poniekąd ambasadora czy posła polskiego, pan Lednicki odwiedzał członków Korpusu Dyplomatycznego akredytowanych w Petersburgu. O ile doznał sympatycznego przyjęcia u posłów francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, o tyle przyjęcie przez ambasadora brytyjskiego było sztywne i nacechowane rezerwą. Ambasador Bukonen powiedział wyraźnie, że nie ma jeszcze żadnych instrukcji, że deklarację rządu tymczasowego o niepodległości Polski przyjął do wiadomości, ale uważa, że sprawa polska jest sprawą wewnętrzną Rosji i że jego zdaniem są sprawy ważniejsze. A sprawę ewentualnej, jak się wyraził, niepodległości należy odłożyć na później. Obecnie rzekł, trzeba przede wszystkim dążyć do zwycięstwa. I wszelkie posunięcia, które mogłyby osłabić jedność Rosji, uważam za niewskazane. Po co panom na przykład tworzenie polskich oddziałów? Czy nie lepiej pozostać wśród żołnierzy rosyjskich i swoim przykładem starać się utrzymać porządek? Cząsłem się z oburzenia i z przyjemnością przetłumaczyłem silne, szorskie argumenty pana Lednickiego, którymi odparował zarzuty Buchanana. Z dużą satysfakcją zauważyłem przewagę intelektualną Polaka, co nie uszło również uwadze Bukenena. Nie chciałbym uchodzić za nieprzyjaciela Polaków i sprawy niepodległości. Zaczął się tłumaczyć, wyczuwając płaskość swojej argumentacji. Przeciwnie. Cenię wysoko waszą kulturę i patriotyzm. Niestety jestem skrępowany, nie mając jeszcze instrukcji od mego rządu. — A co do niepodległości, my dear Pierre Jasławski? Po przewrocie marcowym przestał mnie już tytułować. — To proszę przetłumaczyć panu Lednickiemu, że my, wyspiarze, bardzo niepodległość cenimy. — I przecież — poklepał mnie ale po ramieniu. Lord Byron oddał życie za wolność Greków. Chyba ze wspólnego z nimi pociągu do homoseksualizmu żachnął się po polsku pan Aleksander. Słowa te przetłumaczyłem ulubionym zwrotem Sir George'a. Well, well, pożyjemy, zobaczymy. W połowie kwietnia brytyjska misja wojskowa przechwyciła informację, że z Niemiec przybyli nowi agitatorzy socjalistyczni. Mimo wykładów Hohla nie rozumiałem jeszcze różnicy między socjalistą a bolszewikiem. Była to dla mnie ta sama swołocz i chołota. Agitatorzy w większości przybyli ze Szwajcarii. Niemcy, jak nam podano, przewieźli ich w zaplombowanych wagonach do granic Szwecji – Tam wsiedli oni najspokojni do pociągu i przybyli do Tornio. Niemcy bardzo sprytnie przesłali te zjadliwe zarazki choroby, od której, jak przewidywał Hall, może paść cała Rosja. Według niego był to zapewne skuteczniejszy środek od gazów trujących czy broni bakteriologicznej. Były to bowiem zarazki nieuchwytne, atakujące nie ciało, lecz mentalność i duszę ludzką. Wysłańcami okazali się Władimir Lenin, Radek, Łunaczarski i Lew Bronstein-Trocki. Ten ostatni został przepuszczony do Szwecji przez Anglików. Czyżby już wtedy chcieli Anglicy osłabić swojego sojusznika, który w przyszłości swoim bliskim położeniem mógłby zagrażać angielskim interesom w Persji i Indiach? Rządy tymczasowe okazały się tak głupie, tak zaślepione i tak obawiające się kontrrewolucji, że bez żadnych zastrzeżeń wpuściły całą czwórkę tych łotrów w granice Rosji. W kilka dni potem byłem z holem u Bukonena, referując mu całą sprawę. Oczywiście zbagatelizował ją. Proszę nie robić gór z kopców, krecich. Making mountains... — Of Mollhills — skarcił nas. — To nie jest rzecz ważna. I nie ma na co zwracać uwagi. Gorszą sprawą byłaby kontrrewolucja. To by doprowadziło do wojny domowej ze szkodą dla frontu. A nam przede wszystkim zależy, żeby odciążyć front zachodni. Zruszyłem ramionami. Skutki przyjazdu Lenina i jego kompanii nie kazały na siebie długo czekać. Nie przeszło tygodnia, gdy przed pałacykiem sławnej baleriny krzesińskiej zaczęły się zbierać tłumy. Pałacyk ten został zarekwirowany na rzecz raboczych i saudackich deputatów i stał się główną kwaterą przybyłych komunistów. Skąd bolszewicy mają pieniądze? Zastanawiałem się, gdy w przebraniu robociarzy stanęliśmy na prospekcie kamienno-ostrowskim, gdzie ten pałacyk się mieścił. Cała ulica była zatłoczona tłumem robotników i żołnierzy. Na balkonie stał jakiś człowiek przemawiając i wymachując ręką. Przecisnęliśmy się łokciami przez tłum i stanęliśmy o kilka kroków od balkonu. — Kto Eta Gawarit? — spytałem stojącego obok robotnika. — Eta Gawarit, czawariszcz Lenin. — odparł. — Czy on choczyt? spytałam dalej on mówi, że precz z żądem tymczasowym z tej odległości mogłem się dobrze przypatrzyć twarzy mówcy była to mieszanina mongolskich rysów doprawiona żydostwem coś w tej twarzy było tak strętnego że nie mogłem dłużej zatrzymać na niej wzroku próżno było szukać w tych rysach czegoś szlachetnego Małe, bezbarwne oczki biegały niespokojnie po twarzach zebranego tłumu. Pod nimi nos mongolski, wystające kości, a nad tym wielka, okrągła, łysa czaszka obciągnięta bladą skórą. Była to twarz nie człowieka, lecz szatana. Miotał się po balkonie, wymachując rękami. O co mu chodziło, właściwie nie mogłem zrozumieć, bo przyszliśmy z cholem w środku przemówienia. Mowa była naszpikowana słowami Burżuj, w remmienno je prawitialstwą, rewolucja, Raboci narod. W pierwszym okresie rewolucji nie używano jeszcze słowa burżuj, ale pod wpływem jawnej agitacji komunistycznej określenie to uzyskało prawo obywatelstwa w żargonie rewolucyjnym. Każdy kto był porządnie ubrany, umyty, uczesany. Automatycznie zaliczany był do kategorii burżujów. Rzecz oczywista, że pojawiły się różne pisma skrajnie rewolucyjne, ulotki komunistyczne, których można było zaznajomić się z pięknością poezji rewolucyjnej w rodzaju Ries ananas, riapczyka żuj, Dzień twój paśledni, prichodit burżuj. Nie po to my, komuniści... — I robotnicy obaliliśmy carat — wyzierają się mówca —— aby dać się prowadzić na pasku klice sytych burżujów, precz z rządem tymczasowym. — Jeżeli się ich nie pozbędziemy, to oni z powrotem zagnają nas w carską niewolę. — Dałuj, wrymiennoje prawiecjalstwo! — krzyczał coraz głośniej. — Dałuj! — ryknął tłum. — Dałuj, burżujow! — Nie dajcie się okłamywać! — wrzeszczał dalej tabariszcz Lenin. — To nie oni rządzą krajem. Prawdziwym rządem jest Sowiet Raboczych i Saudackich Deputatów. Niech żyje rewolucja! Niech żyje Sowiet Raboczych i Saudackich Deputatów! Musimy doprowadzić rewolucję do końca, a nie zatrzymywać się w pół drogi! Dalsze słowa... Tawariszcza Lenina zagłuszyło klaskanie dłoni i wycie tłumom. Wydostaliśmy się z ciżby i przeszedłszy jakieś pół kilometra, odetchnęliśmy wreszcie świeżym powietrzem. Przerwałem milczenie, zwracając się do chola. Czy pan rozumie, co się dzieje? Czy po tym, co usłyszeliśmy, można twierdzić, że robimy z kopców kreć góry, jak się wyraził Sir George? — Enolti! – Idiot! – odpowiedział gniewnie. W rządzie tymczasowym zaczęły się poważne tarcia i różnice zdań, które doprowadziły do istotnych zmian w składzie gabinetu. W dniu 16 maja zgłosili swoją rezygnację ministrowie. Milukow – minister spraw zagranicznych i Guczkow – minister wojny. Tekę ministra wojny objął Kiereński. Ministrem spraw zagranicznych został Tereszczenko, właściciel olbrzymich dóbr i cukrowni na Ukrainie, człowiek o kulturze zachodniej i wielki angloman. Tereszczenko kształcił się na Uniwersytecie w Cambridge. Po objęciu teki ministra spraw wojskowych Chiareński w towarzystwie Mysie Thomasa objeżdżał fronty, wygłaszając płomienne mowy do żołdactwa i wzywając do obrony ojczyzny. Opowiadano mi, że to był objazd nie ministra spraw wojskowych, ale raczej błazna. Rozwydrzonego motłochu nawet entuzjazm kierańskiego nie potrafił uspokoić. W tym czasie zmuszony byłem często zmieniać swój ubiór. Raz byłem ubrany w mundur kapitana brytyjskiego, To znowu występowałem w eleganckim stroju cywilnym i w białych, modnych wówczas getrach. To znowuż jako robotnik. Miss Smith, zapewne była w tajemniczona warka na moje służby, a może i więcej, kto to wie? W każdym razie nie dawała poznać po sobie zdziwienia, wyraźnie jednak nie lubiła, gdym się przebierał za robotnika. W takich dniach czekała cierpliwie mojego powrotu z robotką w ręku. Kończyła się wiosna. Parki w Pawłowsku i w Carskim Siole pokryły się świeżą zielenią, a wille i pałace tonęły w powodzi kwitnących bzów. Wieczorami z pobliskich krzaków słychać było trele słowików. Mieszkając w Carskim Siole interesowałem się sytuacją rodziny carskiej. Często przechodziłem koło pałacu Aleksandrowskiego w nadziei, że może mignie mi w oknie postać cara lub kogoś z jego rodziny, ale na próżno. Pałac był jak wymarły. Słychać tylko było kroki warty, która gęstym łańcuchem pilnowała wejścia do pałacu i przylegającego doń prywatnego carskiego parku. Nie miałem do cara, a szczególnie do carowej najmniejszej sympatii. Teraz jednak żal mi było tego bezmiernie ograniczonego i pozbawionego woli człowieka. Oburzenie na cara, carową i jej otoczenie było nadal tak wielkie, że jej przyjaciółka, wyrubowa, zbiegła potajemnie do Finlandii, by ukryć się w jakimś małym miasteczku na północy. Pogodzić jednak nie mogłam z dziwnym zachowaniem ambasadora angielskiego, a zatem i angielskiej rodziny królewskiej w stosunku do cara. Przecież car był bratem ciotecznym króla Jerzego V. Carowa wdowa I matka króla Jerzego były to siostry rodzone. Angielska rodzina królewska, rodzina Coburg-Gotha, o przybranym czasie wojny nazwisku Łynczo, była równie niemiecka jak rodzina Romanowów. Swojego czasu doszło do Petersburga zabawne odezwanie się niemieckiego cesarza Wilhelma do swoich adiutantów na wieść o zmianie nazwiska swoich angielskich krewnych. Moi panowie miał powiedzieć. Od dzisiaj do teatru chodzimy nie na wesołe kumoszki z Łynsoru Szekspira, ale na wesołe kumoszki z coburg Gotha. Uważałem więc, że stosunek Bukenena, jak jego królewskich zwierzchników do sprawy ocalenia cara i jego rodziny, był nad wyraz podły. Car w swoim czasie otaczał ser George'a wszystkimi łaskami dworu. Ser George Bukenena, który pławił się w snobizmie i wiecznie podkreślał swoje bliskie stosunki z wielkimi książętami, również od nich doznawał wiele gościnności i różnych namacalnych dowodów przyjaźni w postaci drogich podarków. Teraz odwrócił się pierwszy od nich plecami i obawiał się bardzo, aby go czasem nie podejrzewano, że ma z nimi jakieś konszachty. Gdy poruszyłem sprawę rodziny carskiej i spytałem, dlaczego nie ułatwiono im wyjazdu do Anglii, co moim zdaniem było rzeczą łatwą i prostą, to zaczął mi długo i wykrętnie wyjaśniać sytuację w jego kraju. Panu jest to trudno zrozumieć. Anglia jest krajem o ustroju demokratycznym i parlamentarnym. Nasz król nie rządzi, ale reprezentuje naród. Wszystko zależy od naszego parlamentu, a większość posłów jest przeciwna sprowadzeniu carskiej rodziny do Anglii. Jest też temu zdecydowanie przeciwny premier Lloyd George. Poza tym mam wrażenie, że carskiej rodzinie nic nie grozi. Kiereński zobowiązał się umieścić cara z rodziną w bezpiecznym miejscu, z dala od Petersburga, gdzie nie będą narażeni na różne nieprzewidziane wybryki żołnierzy. Wyświetlam tę sprawę panu z całą szczerością i oczywiście poufnie z prośbą, abyśmy w naszych rozmowach więcej do niej nie wracali. Po tej wypowiedzi została mi nauka, że po anglosasach nie należy spodziewać się ani lojalności, ani jakiegokolwiek bezinteresownego poświęcenia. Dalsze słowa ambasadora były zresztą tego potwierdzeniem. Nie możemy się rozpraszać, my dear Peryjaslawski. Dokończył, bo naszym głównym zadaniem jest tylko wzmocnienie sił rosyjskich, by ociążyć front we Francji. I wyłącznie do tego musimy dążyć. Pewnego jednak wieczoru mój major, również mieszkający w sarskim siole, nie zakomunikował mi, abym ubrał się na zajucz mundur angielski i oczekiwał około dziesiątej rano na jego przybycie do mojego domu. Dzień był słoneczny, duszny i niezapowiadający stałej pogody. Poszliśmy w stronę pałacu Aleksandrowskiego. Na bramie major przedstawił jakieś dokumenty. Wpuszczono nas do środka. Przez park przeszliśmy do małej prywatnej stacji carskiej, będącej zakończeniem bocznicy łączącej teren pałacowy z linią kolei Petersburg-Warszawa. Na peronie stał pociąg złożony z kilku pulmanów i wagonu sypialnego. Nie był to jednak pociąg carski jego prywatne wagony, którymi zwykł był car podróżować. Droga prowadząca od pałacu do dworca kolejowego... Była gęsto obstawiona strażą z bagnetami nasadzonymi na karabiny. Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania zbliżył się w naszą stronę pochód, którego tragizm wstrząsnął mną do głębi. Na przodzie kroczył wierny kozak Diery niosąc na rękach chorego następce tronu. Za nim szła carowa na kształt żywego posągu. Na jej bladej, pięknej jednak twarzy nie widać było żadnego uczucia. Za nią, krokiem powolnym, z głową spuszczoną w dół szedł cesarz. Pochód zamykały carówny. Wyczułem, że jestem świadkiem końca okropnego dramatu, którego główną, a może jedyną winowajczynią była carowa. Nie ma bowiem na świecie nic straszniejszego, niż samolubna histeryczka. Niejedno życie i szczęście ludzkie padło ofiarą histerii, ale histeria carowej zniszczyła olbrzymie imperium. Na horyzoncie ukazała się wielka czarna chmura. Pociąg ostatniego monarchy państwa rosyjskiego ruszył i zatopił się w ciemną odchłań zbliżającej się burzy. Zafascynowany stałem długo jeszcze na peronie. Stałem jako kamer junkier nieistniejącego już dworu. Mój udział w komisji dotyczącej polskich formacji był bardzo skromnym. Personel komisji był bardzo nieliczny. Było nas zaledwie trzech, a więc generał Osiński jako szef, porucznik kawalerii lewandowski. Ziemianin z Ukrainy z dyplomem prawa i ja. Potem doszedł jeszcze pułkownik inżynierów wojennych, Wojciech Falewicz, z którym generał miał sporo nieprzyjemności. Pułkownik Falewicz, syn pana Karola, moim zdaniem wyrodził się z tej zacnej rodziny. Dla mnie był to bufon, a przy tym niemiłosierny snob i karierowicz, który umiał jednak dobrze chodzić koło swoich interesów, jak to mówią Rył gory na rawną mięstię. Wielkim wydarzeniem był dla nas zjazd polskich wojskowych, który odbył się 7 czerwca. Zarysował się wyraźnie antagonizm pomiędzy polskimi ugrupowaniami w sprawie tworzenia polskiej siły zbrojnej w Rosji poprzez wydzielenie polskich żołnierzy z armii rosyjskiej. Komitet demokratyczny w oparciu o sfery masońskie, mające poważne wpływy w rządzie tymczasowym, zwalczał ideę polskiego wojska. Głównym rzecznikiem tej akcji był pan Aleksander Lednicki, generał Babiański i ku mojemu zdziwieniu inżynier Franciszek Skąpski, którego nigdy nie posądzałem o tego rodzaju zapatrywania. Ponieważ Polska Rada Stanu działająca pod okupacją niemiecką, wypowiedziała się przeciw tworzeniu armii polskiej w kraju, argument ten drogą żonglerki słownej został użyty dla zwalczania polskiej siły zbrojnej w Rosji, której ideą tworzenia popierał Komitet Narodowy. W atmosferze namiętnej agitacji zaczął obradować zjazd polskich oficerów. Zjazd odbył się w Wielkim Gmachu, położonym na nadbrzeżnej Mojki, O kilka kroków od rosyjskiego sztabu generalnego. W zebraniu wziął udział około 300 delegatów z różnych jednostek wojskowych. W zebraniu przewodniczył młody podporucznik rezerwy, Władysław Raczkiewicz, który swojego czasu aplikował u mojego wuja Ignacego Witkiewicza w Mińsku Litewskim. Na zjeździe obecni byli także oficerowie alianckich misji wojskowych, w tym pułkownik Nox i mój major. Stanisław Wojciechowski przemówił wzruszająco w imieniu Komitetu Narodowego, otwierając zjazd. Skoro Armia Polska nie może powstać w kraju okupowanym przez nieprzyjaciela, to obowiązkiem naszym jest stworzyć ją tutaj, powiedział. Dyskusja nad uchwałą przyjęła bardzo ostrą formę, szczególnie po dość prowokacyjnym przemówieniu generała Babieńskiego i nieprzemyślanym wystąpieniu inżyniera Skąbskiego. Z sali odezwały się głosy – Idźcie do Niemców! A oburzony Adam Zamojski nie wytrzymał i rzucił niebaczne słowa pod adresem Lednickiego i Babiańskiego, że zapewne są przez Niemców opłacani. Sytuację uratował wystraszony woźny, który zwrócił się do mnie, że przed gmachem zebrał się tłum uzbrojonych żołnierzy z zamiarem rozpędzenia zebrania. Co prędzej wybiegłem z gmachu wraz z paroma oficerami. Byłem ubrany w mundur oficera brytyjskiego, który szczęśliwie miał jeszcze swój autorytet. Przemówiłem ostro do prowodyrów, a gdy to nie puszkutkowało, towarzyszącymi oficerowie dali najbardziej agresywnym pomordzie. Wywarło to od razu pożądany skutek i wśród głuchego pomruku rewolucyjny oddział prowadzony przez jakiegoś prapolszczyka zrezygnował z oblężenia gmachu. Po tym incydencie zjazd podjął uchwałę przy 8 głosach sprzeciwu i 25 wstrzymujących się od głosowania. Zjazd Polaków wojskowych, zwraca się do rządu wolnej Rosji aby uznając żywiowe dążenie Polaków ku zrzeszaniu się przystąpił niezwłocznie do połączenia Polaków wojskowych w oddzielną siłę zbrojną przez odnośne władze razem z wojskowym komitetem wykonawczym przez yas wyłonionym odcinek 34 W Petersburgu odczuwało się coraz bardziej wzrastającą anarchię. Agitacja komunistyczna prowadzona była jawnie. Działający w interesie Niemiec bolszewicy zastąpili skutecznie proniemiecką klikę carowej. Wiadomo teraz, skąd bolszewicy mają pieniądze, powiedział do mnie Holl, kiedy opuszczaliśmy jeden z komunistycznych mityngów. Coraz częściej rozlegały się też nieprzychylne głosy pod adresem rządu tymczasowego. Jeżeli aprowizacja stolicy schwankowała w ostatnich miesiącach Saratu, to teraz zaczął się zupełny chaos. Wszystko można było dostać, ale za grube pieniądze. Czarny rynek i rządza spekulacji zapanowała nad społeczeństwem. Z frontu dochodziły także ponure wiadomości o zbuntowanych jednostkach bojowych, O półjawnej dezercji, ona padach na dwory na Ukrainie i Białorusi, o agitacji prowadzonej wśród wojska przez bolszewików. W takich to warunkach naczelne dowództwo rosyjskie rozpoczęło ofensywę na froncie galicyjskim. Ofensywa trwała niedługo, gdyż już w połowie lipca wojska niemiecko-austriackie wyparły Rosjan i z powrotem odebrały Halicz, Tarnopol i Stanisławów czas tych walk rozegrała się pod wsią Krechowice w okolicach Stanisławowa bitwa polskiego pułku jazdy pod dowództwem Bolesława Mościckiego straty były znaczne gdyż w czasie bitwy polscy kawalerzyści zostali zdradziecko napadnięci z tyłu przez zbolszewizowane oddziały rosyjskie poległ między innymi porucznik Władysław Zboromirski z Wiszeńki znanymi z ilustracji bankowej majątku jego ojca. Bolszewicy, jakby koordynując swoje wystąpienie za maniem się ofensywy Brusiłowa, Hol miał w tym względzie żadnych wątpliwości, wywołali w Petersburgu rozruchy, chcąc opanować stolicę i aresztować rząd tymczasowy. Tym razem zamach się nie udał. Przywódcy zostali aresztowani, tylko Lenin Chytrze, czający się za kulisami spisku zdołał umknąć. W czasie rozruchów nie narażał swojej osoby na żadne niebezpieczeństwo. Holl powiedział mi, że była to typowa cecha Lenina. Wywiad brytyjski klasyfikował Lenina nie tyle jako rewolucjonistę, ale jako agenta niemieckiego i zbierał o nim jak najwięcej osobistych informacji to od Hola dowiedziałem się, że Lenin jest z pochodzenia Kaumukiem i przez to nie poczuwa się do żadnego związku z narodem rosyjskim i jego kulturą. Wywiad brytyjski odnotował również pewną rozwiązłość seksualną Lenina i jego połowicznie zaleczony syfilis. Anglicy doradzali kontrwywiadowi rosyjskiemu energiczne poszukiwanie Lenina w Finlandii. Rząd tymczasowy nie podejmował jednak żadnych radykalnych kroków przeciw bolszewikom, obawiając się prawicowej kontrrewolucji. Sir George, wobec tak zmieniającej się sytuacji, którą nie bardzo pojmował, zaczął okazywać mi niezwykłą uprzejmość i wymagał, abym zjawiał się u niego co tydzień, by wypytywać mnie o ostatnie zdarzenia i nastroje w społeczeństwie rosyjskim. Przeczuciem wiedziony ostrzegałem go, że pozycja rządu tymczasowego jest bardzo niepewna i że kierowani przez Niemców bolszewicy działają skutecznie, by opanować władzę i obalić resztki parującego w Rosji ładu i porządku. Upewniał mnie jednak, że zbyt pesymistycznie zapatruję się na tę sprawę. Po rozmowach z nim zastanawiałem się, jakimi kanałami rozprowadzane są raporty Hola I czy w ogóle trafiają do rąk ambasadora? Tymczasem demagogiczna polityka Kiereńskiego doprowadziła księcia Lwowa do podania się do dymisji. Na jego miejsce premierem został sam Kiereński. Sytuacja finansowa Rosji także zaczęła się zaostrzeć. Wartość rubla spadła do niesłychanie niskiego poziomu. Odczuwał się brak monety obiegowej. Pochowały się carskie ruble. Wobec tego Kiereński wypuścił emisję pieniędzy papierowych, drukowanych już nie w odcinkach, ale w całych zwojach. Zaproponowałem ojcu, byśmy przerzucili nasze walory pieniężne do banków fińskich. — Wie ojciec? — powiedziałem w czasie jednej z wizyt w domu rodziców — — Mnie się zdaje, że zrobilibyśmy najmądrzej, przewożąc do Finlandii zdeponowane w bankach pieniądze, złoto i papiery wartościowe. Niestety, nie mogłem ojca przekonać. Wierzył, że rząd nie dopuści do jakichkolwiek dalszych ekscesów i że najpewniejszym schronieniem dla naszych kapitałów są jednak dotychczasowe banki. — Przecież logicznie biorąc, tłumaczył mi, gdyby dopuszczono do ekspropriacji pieniędzy i walorów zdeponowanych w bankach, to Rosji grozi bankructwo. Sojusznicy przestaną im wierzyć i grosza nie pożyczą. Dlatego nie radzę Tobie ruszać z banku swoich pieniędzy i biżuterii Julii. Pamiętaj o odpowiedzialności, która na Ciebie by spadła, gdyby Twój i jej kapitał przepadł w Finlandii z powodu przemian politycznych. 1 sierpnia generał Brusiłow został pozbawiony naczelnego dowództwa. Komendę nad wojskiem pobierzono generałowi Korniłowowi. Sytuacja dla rządu Kierańskiego stawała się coraz trudniejsza. Zaczęły się bowiem tworzyć prawicowe jednostki kontrrewolucyjne. Między innymi kozasy dońscy wypowiedzieli posłuszeństwo i zorganizowali się pod komendą generała Kaledina, który przyjął tytuł Hetmana przec tych wszystkich tarć misja generała Osińskiego była nad wyraz trudna Również nieraz mieliśmy dowody działania za naszymi plecami przedstawicieli komitetu demokratycznego a wyznaczony przez rząd tymczasowy komisarz do spraw polskich pan Aleksander Lednicki nie okazywał wiele sympatii tworzeniu polskich sił zbrojnych a jednak wojsko to tworzyło się żywiołowo Żołnierze i oficerowie polscy zaczęli masowo przechodzić ze zbolszewizowanych jednostek rosyjskich do oddziałów polskich. Sformowano Korpus Polski pod dowództwem generała Dowbora Muśnickiego. Jego sztab miał swoją kwaterę w Mińsku Litewskim. Z dużą satysfakcją moralną zaobserwowałem, że w naprawdę trudnych okolicznościach Polacy potrafią się zorganizować I nawet działać zgodnie. Powstawały więc polskie stołówki, świetlice, kluby. Polscy wojskowi zjednoczyli się w jedną, centralną instytucję nazwaną Naczpolem, wciągając do niej wszystkich Polaków mających styczność z wojskiem. Naczpol umieścił się na ulicy Gogora, w pobliżu Prospektu Nevskiego i generał Osiński przeniósł tam również nasze biuro. Zadaniem naszego biura Było załatwianie wszystkich spraw dotyczących legalizacji formacji polskich oraz zaopatrzenie ich wręczczunek bojowy i amunicję. Odwiedziłem z generałem Wosińskim ambasadora brytyjskiego, który tym razem przyjął generała z otwartymi rękami i obiecał interwencję u swojego rządu, aby część ekwipunku przeznaczonego dla armii rosyjskiej przydzielać bezpośrednio formacjom polskim. Nie były to puste słowa, bo niezwłocznie przesłano do polskiego korpusu lekkie działa polowe. Wojsko polskie rosło więc z dnia na dzień. Muszę przyznać, że wedle swoich możliwości rosyjski sztab generalny szedł w tym czasie Polakom na rękę. Traktowano nas jako inostrancow i sojuszników, dlatego odnoszenie się do Polaków było poprawne. Natomiast na froncie stosunek rozwydżonego żołdactwa i niemniej mniej zbolszewizowanej ludności był do Polaków wyraźnie wrogi. Również dawniejsza rosyjska kadra oficerska z wszczepionym sobie nacjonalizmem odnosiła się do polskich oddziałów nieprzyjaźnie jako znamienia buntu podległego Imperium Narodu. Pułk ułanów krechowieckich, z którym miałem styczność, Doświadczył wielu zdradzieckich napadów na swoje posterunki, wielu morderstw i zdziczenia ze strony Rosjan, takich jak zdzieranie pasów skóry z nóg rannych lub pojmanych ułanów, co miało imitować ułańskie lampasy. Czerń rosyjska jest straszna, jest zaprzeczeniem człowieczeństwa, ale Rosjanom nie ustępowali w swoim okrucieństwie również łotysze i Ukraińcy dając popis zwierzęcenia jeszcze w czasie rewolucji 1905 roku. Pod koniec sierpnia zostałem zawezwany przez pana Aleksandra Lednickiego. Poinformował mnie o mającej się odbyć uroczystości podpisania przez przedstawicieli państw sprzymierzonych aktu uznania niepodległości Polski. Pan Aleksander prosił mnie o wygłoszenie przemówienia w języku angielskim do ambasadora Stanów Zjednoczonych, gdyż właśnie mister Francis z całego korpusu dyplomatycznego najbardziej nalegał na przyznanie Polsce niepodległości. Sam pan Aleksander miał przemówić w języku francuskim do ambasadora francuskiego oraz do innych przybyłych na tę uroczystość dyplomatów. Po naradzie doszliśmy do przekonania, że nie ma podstaw do wystąpienia z mową do ambasadora brytyjskiego wobec dotychczasowego obojętnego, a nawet nieżyczliwego ustosunkowania się rządu brytyjskiego i jego samego do sprawy polskiej. Podpisanie aktu odbyło się w olbrzymiej sali konserwatorium petersburskiego. Sala zapełniona była całkowicie i to nie tylko przez Polaków ale i przez Rosjan. Na podium zasiedli za stołem pokrytym czerwonym suknem przedstawiciele państw sprzymierzonych Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Portugalii, Rumunii. Prezydował pan Aleksander Lednicki. Oprócz Korpusu Dyplomatycznego zaproszeni byli przedstawiciele duchowieństwa oraz Polonii Petersburskiej, w tym mój Ojciec. Z tytułu przemówienia do ambasadora Stanów Zjednoczonych znalazłem się również za stołem prezydialnym. Wśród publiczności zauważyłem oficerów z brytyjskiej, jak i francuskiej misji wojskowej, a w pierwszym rzędzie krzeseł ujrzałem Emanuela Nobla, dyrektora Kamienkę i wielkiego finansistę Karola Jaroszyńskiego. Zrobiło mi się smutno że nie dożył tej uroczystości mój szwagier Władysław Żukowski. Zebranie zagaił pan Aleksander Lednicki, udzielając głosu Tereszcence, ministrowi spraw zagranicznych rządu tymczasowego. Tereszczenko w przepięknej mowie, wypowiedzianej klasyczną francuszczyzną, podkreślił epokową chwilę, której jesteśmy świadkami. Chwilę odzyskania przez bratni naród polski tak zasłużonej niepodległości. Puśćmy w niepamięć nasze dawne spory i żyjmy na przyszłość jak bracia, powiedział między innymi. Po zakończeniu mowy minister Tereszczenko złożył pierwszy swój podpis pod aktem uznania niepodległości Polski. Po nim złożyli swoje podpisy przedstawiciele państw sprzymierzonych. Sir George tym razem swój podpis złożył bez wahania. Po zakończeniu podpisów pan Lednicki podziękował ministrowi Tereszczęce i wygłosił swoje przemówienie. Po nim przyszła na mnie kolej wygłoszenia mowy do ambasadora Stanów Zjednoczonych z pominięciem Buchanana. Gdyśmy opuszczali salę, Sir George podszedł do mnie. I jak zwykle poklepał po ramieniu. Well, well, well, my friend. Masz co chciałeś? Rzekł, upraszczając historię. W pierwszych dniach września Niemcy zajęli rygę, zmuszając generała Korniłowa do odwrotu. Generał Korniłow w swoich wystąpieniach głośno zaatakował Kiereńskiego i pomaszerował na Petersburg, by zapobiec coraz to bardziej wzrastającej anarchii i ogólnemu rozprężeniu, które spowodowała działalność bolszewików w sowietach sołdackich i raboczych deputatów. W tej krytycznej chwili kireński, zamiast ustąpić dla dobra kraju lub iść ręka w rękę z Korniłowem, zwrócił się w obawie o własną skórę o pomoc do tychże rad sołdackich i roboczych deputatów. Sytuacja w Petersburgu stawała się nie do zniesienia. Coraz więcej moich znajomych opuszczało stolicę. Wiele osób udało się na Kaukas w nadziei, że znajdą tam normalniejsze warunki do życia. Na Krym wyjechali oboleńscy, a z nimi Natasza Czewczewadze. Łukomscy opuścili Petersburg nagle, udając się do Francji. Nawet nie było czasu na dłuższe pożegnanie. Straciłem więc moich najlepszych przyjaciół. Pozostała jedynie Olga Niedobrowo i pani Mara Matuszyńska. Niedobrowo nie ruszali się ze stolicy, będąc pod wrażeniem śmierci swojego sąsiada z guberni orłowskiej, marszałka powiatowego szlachty, którego kiedyś poznałem u nich na kolacji. Został on bestialsko zamordowany w swoim dworze przez bolszewizowaną bandę chłopską. Olga zatelefonowała do mnie któregoś dnia, abym koniecznie był u niej na kolacji, gdyż przyjechały jej kuzynki, które prawie przed samą wojną pozdałem w Iwańsku u Wołłotkiewiczów. Pojechałem więc wieczorem do mieszkania państwa niedobrowo na Wyspę Bazylewską. Jej kuzynki przywitały się ze mną bardzo serdecznie, jak dawni przyjaciele. Od naszego widzenia przeszły zaledwie cztery lata, ale jakże się zmieniły. Ich włosach pełno było siwizny, były przygarbione, zastraszone, jakby przymarłe. Pamięta pan nasze rozmowy w ten śliczny wieczór w Iwańsku? Nie myśleliśmy wówczas, że nasze złe przeczucie tak prędko się spełnią. Mówił jedna przez drugą. U nas teraz pożoga, grabież. Cudem uszliśmy z rąk chłopstwa. Nasz dwór spalony. – A co z Wiszeńką? – spytałem. – Czy pan Zboromirski wie o śmierci swojego syna? – Tak. – Jest zupełnie załamany tą wiadomością. Jest z nim lula, która już na początku wojny wróciła z Iwańska. Stary pan Zboromirski i Lunia siedzą jeszcze na miejscu w Wiszeńce. Bronią ich miejscowi chłopi. Pan Zboromirski był bardzo lubiany przez ludność okoliczną. Ale my przestaliśmy wierzyć w popularność wśród chłopów. Nie dziś, to jutro napadną na dwór. Jeżeli nie miejscowi, to jakieś inne bandy z dalszej okolicy. Halicz sianorzęski spalony i rozgrabiony do Podobno z pięknej dobości bułhaków, pozostały jedynie gołe ściany. Daj Boże, żeby zboromirski z Lunią wyjechali już Z Wiszenki. Daj Boże, żeby uszli z życiem. A druga z dodała. Muszę na pocieszenie powiedzieć, że miejscowi chłopi czują jakiś respekt przed polskim panem. A koło Mińska, gdzie stoją oddziały polskie, jest zupełny spokój. A Żabko Patopowicz? Spytałem. Przeszedł już jeden napad na swój dwór i jakoś się obronił. W każdym razie miejscowy komitet rewolucyjny przydzielił mu strasz, ale mamy wrażenie, że długo tam się nie utrzyma. Siedziałem u Olgi do późna w nocy i o mało nie spóźniłem się na ostatni pociąg idący do carskiego sioła. Dręczyła mnie obawa o los rodziny mojej żony w Chorodyszczu i Ślepiance. Po paru dniach przez przejezdnego oficera z Mińska Otrzymałem list od mojej szwagierki, która pisała, że panuje u nich spokój. Przeniosły się jednak z teściową do Mińska. Tymczasem matka moja zapadała na zdrowiu. Dziwna bladość pokryła jej twarz, a w dodatku zatraciła zupełnie poczucie smaku. Doktorzy nie potrafili określić jej choroby. Byliśmy z ojcem nadzwyczaj przygnębieni jej stanem. Uważałem, że największy czas byśmy i my opuścili Petersburg i całą rodziną wyjechali do Szwecji lub Finlandii. Niestety, moje propozycje spotkały się ze stanowczym oporem ojca i mojej siostry Żukowskiej. Na miejscu trzymałem mnie również moje obowiązki. Ambasador brytyjski koniecznie chciał zorganizować spotkanie z wybitnymi przedstawicielami Polaków mieszkających w Petersburgu. W Paryżu formował się Komitet Narodowy pod przewodnictwem Dmowskiego i wnioskowałem, że rząd brytyjski po raz pierwszy ocenił znaczenie Polski w zagadnieniu międzynarodowym. Nie brałem udziału w obradach z Polakami, w których z ramienia brytyjskiej misji uczestniczył awansowany na generałach Knox, ale generał Osiński poinformował mnie że tak ambasador, jak i brytyjscy wojskowi obiecali jak najdalej idącą pomoc swojego rządu w organizowaniu oddziałów polskich. Nie miałem optymistycznego nastroju. Byłem zgłębiony brakiem poprawy w chorobie Julii. Ogarniała mnie depresja. Trzymałem się myślą o dzieciach. Petersburg dla mnie opustoszał. Nad miastem zapadał już mrok jesienny. Ze wschodu i północy powiało mrozem, śniegiem i deszczem. W kłębowiskach ciemnych chmur gnanych po niebie wichurą jesienną było coś złowieszczego. Nadciągał listopad roku 1917. Pod koniec października Rozeszła się wiadomość, że wojska Korniłowa zbliżają się do Petersburga od strony Pskowa. Większość mieszkańców odetchnęła.